są informacje Polskiego Radia 24. Od północy obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. Rządowy pakiet CPN wszedł w życie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. I wielki powrót na muzyczną scenę. Po kilkuletniej przerwie Celine Dion zagra serię koncertów. Minęła północ. Ewa Worobiec. Zapraszam. Od północy ceny paliw niżej, przypomina w mediach społecznościowych, premier Donald Tusk podaje też nowe maksymalne ceny paliw.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 Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W półfinale Baraży 26 marca Biało-Czerwoni pokonali Albanię 2 do 1, a drużyna Trzech Koron wygrała z Ukrainą 3 do 1. O tym jak należy zagrać mówi kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski. Nie wiem czy lepiej czy gorzej trzeba zagrać, ale tak żeby...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 Cylindią wystąpi na 10 koncertach w Paris La Défense Arena, największej hali koncertowej w Europie, mieszczącej 40 tysięcy widzów. Pierwszy odbędzie się 12 września. Cylindią zawiesiła karierę 4 lata temu, gdy zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej, ale już wcześniej miała przerwy w występach. Najpierw z powodu śmierci męża, a później pandemii koronawirusa. Stefan Folzer, Polskie Radio. Były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody w nocy na zachodzie i południu opady deszczu, a w Karpatach śniegu temperatura w nocy od minus jednego na Pomorzu i rejonach podgórskich, plus jednego na zachodzie kraju do czterech na południowym wschodzie. We wtorek na zachodzie możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a temperatura w dzień od 6 stopni nad morzem przez 9 w centrum do 12 na wschodzie. Pięć minut po północy. W Polskim Radiu 24 Powtórka programu Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam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 wypracować i przetestować. A jak wygląda kontener odporny? Jest on odpowiednio wzmocniony. W ten sposób, żeby niedźwiedź nie był w stanie poruszyć, klapić, dostać się do środka. On musi być też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 Samozdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor Robert Omilian, ortopeda ze szpitala Karolina Grupy Luxmed. Dobry wieczór Panie Doktorze. Dobry wieczór Panie, dobry wieczór słuchaczom.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 Powtórka programu. Dziś pomówię z panem e, doktorem Przemysłowym Witkowskim, Uniwersytet e, Collegium Civitas, ale także ekspert od spraw ekstremizmów politycznych. Witam pana doktora bardzo serdecznie.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 wolny rynek zwyciężył, globalizacja zwyciężyła i, i to oczywiście, oczywiście, istniały jeszcze takie grupy, jak to na przykład, nie wiem, właśnie um, Sendero Luminoso, czyli Świetlisty Szlak um, w Peru, czy Naksalici, czyli właśnie tacy maistosy stoscy um, partyzanci w Indiach Wschodnich. Um, ale, ale, to daleko, może... ale to było daleko i to było daleko od Europy i to być może było. bardzo dużo był... słabiej niż wcześniej, powiedzmy sobie szczerze. No jakby ta opowieść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 Religijni, no a z drugiej strony, właśnie terroryści skrajnie prawicowi. No właśnie, od no, tej skrajnej. Pomysły, że... Jeżeli pan. skończę Ta powieść w... religijna... Ja religijna zastąpiła, jakby, tą walkę o.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 w Europie. Ja powiedziałem ja też ja powiem, są uczciwie. No w latach 80 nie wiem, czy pan aktor widział film Rambo 2 czy 3, który jest dedykowany szlachetnym ludziom Afganistanu i tam mamy przykład jak bohater grany przez Sybester Starony walczy ramię w ramię z mujahedinami islamskimi i w latach 80 jednym z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 No i skończyło się to właśnie um, rozrostem tych um, ruchów um, ekstremistycznych powiązanych na przykład z radykalnie pełowanym islamem. Doktor Przemysław Kowski, Uniwersytet Kolegium Civitas, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Powtórka programu.